Tutaj w minikowie, dłuższą chwilę temu, przy poletkach pokazowych szła para młodych ludzi, myślę około trzydziestki. Ona powiedziała, o jak to ładnie kwitnie. On podszedł do tabliczki i przeczytał Uleko. Uleko, czyli ślazowiec turyński, obok którego logo firmy Rolnas. I panie prezesie, moje pytanie jest następujące. Oprócz tego, że ładnie kwitnie, jakie jest przeznaczenie tej rośliny? To jest bardzo rzadki gatunek, który został wyselekcjonowany przez profesora Staszewskiego, emerytowanego profesora Iharu, z którym bardzo blisko współpracujemy i my mamy hodowlę zachowawczą tej odmiany. To jest bardzo ciekawy gatunek z kilku względów. Przede wszystkim estetyczny, bo pięknie kwitnie, kwitnie bardzo długo, od czerwca do września, jest miododajną rośliną. Tak jak profesor robi badania i robiliśmy my, to można z hektara zebrać prawie 150 kg miodu. Dlatego, że tu w grę wchodzi dłuższy okres wegetacji. I kwitnienia. I kwitnienia. To jest roślina trwała. Absolutnie trwała. Raz zasiane i to praktycznie ja nie spotkałem po 15 latach, żeby po prostu trzeba było ją odnawiać. I mało tego, jest to roślina również Dająca bardzo dobrą paszę. Mamy szczegółowe badania, wykorzystywanie jako pelety do spalania. Czyli na biomasę? Na biomasę i ma bardzo dużą zawartość suchej masy. Tak przestronny gatunek. Próbujemy go rozpowszechnić. Mamy problem z produkcją nasion, który opanowujemy, ale myślę, że sobie poradzimy z tym. Jakie ma wymagania glebowe? Powiem krótko. Rośnie na wszystkich glebach. To mi troszkę przypomina inne rośliny ślazowate, ślazowce, takie jak chociażby malwa. Malwa czarna, czarna mańka, znana polska tak, tak. odmiana, przecież przez dziesięciolecia tak. uprawiana. Malwa sylwestris, gatunek uprawiany również na czy to herbatki, czy to leki wykrztuśne, ale również na karmę dla królików. Więc ta rodzina rzeczywiście toleruje bardzo różne stanowiska. Ale proszę powiedzieć, jak rolnicy do tego podchodzą? Czy ta para, która na początku prawie, że nie wiedziała na co patrzy i prawie, że powiedziała, ki diabeł, czy oni są reprezentatywni, czy rolnicy są zainteresowani tą rośliną? Jak do tej pory to głównie zainteresowanie jest ze strony pszczelarzy i ze strony myśliwych. Myśliwych? Dlaczego? Myśliwych dlatego, że to jest roślina bardzo trwała i może być uprawiana w rejonach śródleśnych, przy lasach, żeby zwierzyna nie szła i robiła szkody na polach uprawnych, a przytrzymać ją przy tym lesie nie jest wymagająca, w związku z tym wiadomo, że przy lasach nie jest dobra gleba i możemy tą roślinę wykorzystać. Dlatego, że jeżeli ona się ukorzeni, ona na trwale może być przede wszystkim pięknie by wyglądał las, jakby takimi roślinami był obsadzony. I to jest ciekawe wykorzystanie. Natomiast próbujemy. Mamy w tej chwili w takich próbach mieszankę ślazówki z lucerną. Bardzo fajny komponent. Lucerna bardzo dobrze się komponuje z tym gatunkiem. Też jest wieloletnia. I co ciekawe, że jak każdy chce przerosnąć ślazówkę. Czyli pierwszy raz widziałem, żeby lucerna urosła do 150 cm. Równocześnie jest ślazówka dla lucerny jakby rośliną podporową. Dokładnie tak. Dokładnie tak i się ładnie wspiera i to jest wtedy cały komponent paszowy jest idealny. Jest białkowy, jest energetyczny, także też jest do wykorzystania. Także szukamy różnych takich gatunków, które w przyrodzie są do wykorzystania na każdy rodzaj gneby. Skoro już mowa o każdym rodzaju gleby, to również taką niszową rośliną, o której raz na jakiś czas słychać u Was, jest pszenica samoprzej i płaskórka. Proszę powiedzieć, jak postępy tutaj z wprowadzaniem tego na rynek, bo orkisz już wprowadziliście. Tak, porę więc żeśmy sobie z córką założyli, żeby ucywilizować produkcję w ogóle tych odmian, ja to nazywam niszowych, ale one powinny być w szerokiej produkcji po prostu też, dlatego że są prozdrowotne, nie chciałbym tutaj szerzej na ten temat mówić, bo można to poczytać na ten temat. Można to też podsumować, te rośliny w ten sposób, że dzięki temu, że mają swoje odporności i mają swoje stare geny, które zapewniały im kiedyś przetrwanie, to je się uprawia ekologicznie z braku przymusu. No, nie trzeba tak. pryskać, więc się nie pryska. Dokładnie. I myśmy chcieli w ten sposób, że jesteśmy na etapie hodowli twórczej właśnie tych dwóch gatunków, i idziemy bardzo szybko do przodu. W związku z tym chcemy, żeby gospodarstwa ekologiczne, które w ogóle profesjonalnie zajmują się ekologią, chcieliby korzystać z dobrych odmian, odpornych na choroby i żeby mogli uzyskiwać znacznie wyższe plony, jak uzyskują w tej chwili. I muszę Pani powiedzieć, że to, co sprawdzamy na innych gatunkach, na przykład orkiszu, no odmiany, które sprzedajemy jako materiał kwalifikowany, plonują 50-70% więcej. Plony mają takie. Czyli postęp genetyczny odgrywa tu szaloną rolę. I w związku z tym chcieliśmy, żeby ci, którzy profesjonalnie zajmują się ekologią, korzystali z postępu biologicznego. Do tej pory tego nie robią, absolutnie nie czynią. Mamy problemy, tak jak wspomniałem, z orkiszem, że kupują na jakiś okres i 10 lat rozmnażają ten sam. Wiadomo, że co roku to się degeneruje i po prostu musi nastąpić wymiana. To nie są duże koszty, ani duże nakłady, absolutnie. To jest różnica za, za zaledwie około 30% ceny w stosunku do, do materiału konsumpcyjnego. No to niewiele. Tak, ale to świadomość. Z tego wynika, że nam brakuje jeszcze dużo, dużo. To, co mamy w produkcji towarowej, jeżeli chodzi o zboża, również. Ten postęp biologiczny, który jest olbrzymi, to jest 85% wzrostu plonów to jest postęp genetyczny, bo już się nie da więcej dać nawozów, bo już gleba więcej nie przyjmie, no trzeba korzystać z genetyki, która to daje. A wykorzystanie mamy 17% tylko w Polsce, jeżeli chodzi o produkcję towarową. To jest, Jesteśmy na szarym końcu Europy, w związku z tym nasz plon referencyjny przy te 3,8 tony z hektara, gdzie za mamy po prostu ponad 7 ton. No więc z tego wynika, że tak, albo jesteśmy zadowoleni z tego poziomu plonu i, i nam to ekonomicznie wystarcza, albo świadomość, nie wiem po prostu. Staramy się w tych gatunkach, o których tu rozmawialiśmy, samopsza i paskurka, doprowadzić jak najszybciej do zarejestrowania nowych odmian, które mamy wyselekcjonowane już i, i, i dopracowane. Kwestia tylko namnożenia nasion, odpowiednio ilość, żeby wysłać do badań. Także staramy się iść, oprócz tej produkcji, którą mamy towarową, naszym hobby, mojej i córki jest po prostu to, żebyśmy po prostu jak najwięcej wyprodukowali odmian przystosowanych w warunkach naszych, polskich, żeby można było zabezpieczyć jak największą część społeczeństwa w te bardzo zdrowe gatunki. Wspomnieliśmy o jednej już kombinacji paszowej, czyli lucerne z lazówką. Tak o zbożach tak. wspomnieliśmy niszowych. No i czas na roślinę oleistą, bo dzisiaj oglądając tutaj mieszanki poplonowe, które w woreczkach każdy mógł sobie wziąć, zauważyłam, że jest nic innego jak lenianka, czyli lnicznik. Roślina, która jest młodszą siostrą rzepaku. Jest staropolską rośliną oleistą, szeroko używaną w czasach, gdy rzepak wcale nie dominował naszych pól i to wtedy rzepak był niszowy. My mamy przecież ponad 50% gleb słabych. Tak bym to określił ogólnie. W związku z tym musimy wykorzystywać takie rośliny, żeby dostosować się do tych gleb. Jednym z nich jest międzyminianka, która jest zapomniana po prostu w Polsce. Ona, ona była uprawiana na dużym arale, dlatego że to jest gatunek bardzo odporny na choroby. Mało wymaga chemii i powinniśmy to po prostu jak najszerzej propagować. Z tym, że nie mamy w kraju polskich odmian na odpowiednim poziomie i nie chciałbym zapraszać, ale pracujemy nad tym.